Czytamy z Ewangelii Marka, jedenasty rozdział od dwunastego wiersza. Mowa jest o Panu Jezusie. A nazajutrz, gdy wyszli z Betani, poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic, Poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I od wiersza dwudziestego. A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, Mistrzu, oto drzewo figowe, które przeklołeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, Wznieś się i rzuć się w morze A nie wątpiłby w sercu swoim Lecz wierzył, że stanie się to co mówi Spełni mu się Dlatego powiadam wam Wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili Tylko wierzcie, że otrzymacie A spełni się wam a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec Wasz, który jest w niebie, nie odpuści, przewinień waszych. Dwie bardzo ważne sprawy, jeśli chodzi o modlitwę. Pierwsza z nich to wiara. Wiara, która patrzy na Boga, który wszystko może i który nie zna żadnych ograniczeń. Wiara, która wie, że jeśli Bóg coś zarządzi, jeśli Bóg coś postanowi, to wszystko jest możliwe. Jest wiele rzeczy w naszym życiu, które przerastają nasze możliwości. Tak jak ta góra, o której tutaj Pan Jezus mówi. Nie mamy takiej mocy, aby podnieść i przerzucić górę z miejsca na miejsce. Natomiast Pan Jezus mówi, że Bóg ma taką możliwość. Jeśli my mamy w sercu taką wiarę, że Bóg to uczyni, to to się stanie, choćby to było coś nieprawdopodobnego, coś niemożliwego. I Pan Jezus tutaj nie naucza czegoś, co dzisiaj ludzie nauczają, że musimy wmówić sobie, że coś się stanie, że to o taką wiarę chodzi, że jeśli wierzymy w sercu, że coś się stanie w takim sensie, że my siebie przekonamy i tak długo będziemy sobie to powtarzać, aż nie będziemy mieli najmniejszej wątpliwości, że to się stanie i wtedy to się stanie. Pan Jezus nie czegoś takiego nie naucza. Nie widzimy takiej nauki w Jego, w jego słowach. Natomiast naucza o wszechmocy Boga i naucza o wierze, która może być w sercu człowieka, który zna Boga, która nie zna granic. Tak jak Eliasz czytamy, modlił się i przez lata nie było deszczu, a potem pomodlił się i spadł deszcz. Tak jak inni, o których czytamy, dokonali w modlitwie niezwykłych rzeczy, ufając Bogu znając Boga i mając w sercach wiarę, że Bóg uczyni to, co im obiecał. I Pan Jezus mówi, kiedy modlicie się, to bardzo ważne jest, abyście modlili się z sercami pełnymi wiary. I wierzę, że ta wiara jest tylko możliwa wtedy, gdy poznajemy Boga. Im lepiej Go znamy, tym większa jest nasza wiara w Niego i w Jego możliwości. Im mniej Go znamy, tym słabsza, tym bardziej chwiejna jest nasza wiara. Po drugie, Pan Jezus mówi tutaj o tym, że również w modlitwie bardzo ważne jest, aby w naszych sercach nie było jakiejś niegodziwości wobec innych ludzi. Aby w naszych sercach, tutaj konkretnie mówi, nie było nieprzebaczenia. Aby nie było tak, że zwracamy się do Boga, modlimy się do Boga, wychwalamy Boga, a wokół nas są ludzie wobec których w naszym sercu jest coś niewłaściwego. Wobec których mamy jakieś zarzuty, mamy jakieś pretensje, mamy jakieś żale. Są jakieś niewyjaśnione kwestie między nami a innymi ludźmi. A jednocześnie chcemy przyjść do Boga i chcemy mieć z Nim społeczność i sądzimy, że nas wysłucha. Kiedy nie, do, nie, nie uczyniliśmy wszystkiego, co w naszej mocy, aby naprawić te relacje z ludźmi. Są sytuacje, gdzie, rozumiem, y, zrobiliśmy wszystko, co możliwe i nadal nie ma pokoju. Są takie sytuacje. Słowo Boże mówi, o ile to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. I rozumiem, że są sytuacje, gdzie to nie zależy od nas, ale upewnijmy się, że dołożyliśmy wszelkich starań. I że w naszym sercu nie ma goryczy wobec tej osoby. Że w naszym sercu jest przebaczenie i że w naszym sercu jest błogosławieństwo tej osoby, a nie postawa wrogości, a nie postawa, w której ją za wszystko obwiniamy, postawa, w której trzymamy niejako tą osobę w pętach naszego nieprzebaczenia. Upewnijmy się, że dosz... zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby mieć z tą osobą pokój. W Nowym Testamencie wielokrotnie czytamy, że jeśli mamy coś przeciwko bratu, to najpierw załatwmy tę sprawę, a potem przyjdźmy składajmy Bogu ofiary. Jeśli w naszych domach jest jakiś konflikt i my nie dokładamy starań, aby go rozwiązać, Słowo Boże mówi, że nasze modlitwy doznają przeszkody. Są dwie ważne kwestie, o których musimy pamiętać. A szczególnie kiedy zgromadzamy się razem bracia siostry. W innym miejscu Pan Jezus mówi: "Jeśli na ziemi, jeśli dwóch z was na ziemi uzgodni jakąś sprawę, to będziecie wysłuchani w niebie." Każdy z nas mam nadzieję modli się w komorze. Mam nadzieję, że każdy z nas spędza czas sam na sam z Bogiem. I myślę, że jest wiele takich naszych modlitw sam na sam, które, przy, o, którymi nie pomodlilibyśmy się w obecności innych ludzi. Natomiast kiedy modlimy się z innymi, to modlimy się tak, aby ta osoba się z nami mogła zgodzić. Modlimy się tak, aby modlitwa, którą zanosimy, dokładamy starań, aby była poprawna. Aby była modlitwą po Bożemu. I dlatego też Pan Jezus mówi, kiedy dwóch na ziemi ustali jakąś sprawę. Kiedy dwóch całkowicie się zgadza, jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że modlimy się niewłaściwie. Że modlimy się wtedy właściwie i wtedy będziemy wysłuchani w niebie. Bóg też zsyła szczególne błogosławieństwo tam, gdzie jest zgoda między braćmi. I też Pismo o tym mówi. Nie schodzimy się tutaj jako jednostki, które po prostu stajemy każdy sam przed Bogiem i jestem tylko ja i mój Bóg. Ale jesteśmy tu razem, jako ciało. I kiedy jeden przychodzi z jakimś ciężarem i zaczyna wylewać swoje serce przed Bogiem, inni ze współczuciem przyłączają się do jego modlitwy i wołają do Boga za niego. Jeśli jeden wyraża dziękczynienie i raduje się Bogiem, inni też napełniają się radością i też są wdzięczni za te błogosławieństwa, które Bóg im przynosi. I Bóg znajduje w tym rozkosz, kiedy radość jednego staje się udziałem wielu i kiedy ciężar jednego może być złożony na wielu. Pismo mówi, radujcie się z weselącymi się, tak? płaczcie z płaczącymi. Brzemiona jedni drugich noście. Po to tutaj jesteśmy, bracia, siostry. Przyjdźmy z wiarą do Boga. Miejmy wiarę w Boga. A jeśli coś w naszych sercach jest nie tak wobec brata, siostry, wobec jakiegoś członka rodziny, wobec ludzi wokół nas, którym zawiniliśmy, czy też ludzi, którzy nam zawinili, wybaczmy im z serca i obiecajmy Bogu, że coś z tym zrobimy, że dołożymy wszelkich starań, aby nie było jakiejkolwiek przeszkody w naszej modlitwie, aby Bóg mógł odpowiadać na nasze modlitwy. Abyśmy i my mogli oglądać te góry przewalone. Te sytuacje, w których widzimy swoją bezradność. Może próbowałeś, próbowaliśmy to tamto robić i widzimy po prostu, że to nie działa, że, że nasze wysiłki spełzają na niczym. Bóg jest mocen uczynić cud. Bóg jest mocen przewalić wszelką górę. Rozwiązać każdy problem. Kwestia tylko, żebyśmy my byli we właściwym miejscu. Żeby On mógł nam odpowiedzieć. Które mógł się objawić swojej mocy pośród nas. Powstańmy, proszę i zawołajmy do niego. Ojcze, dziękujemy, że dałeś nam kolejny dzień, by razem się zgromadzić na tym miejscu. Dziękujemy, że zachęcasz nas, by przyjść do Ciebie, wszelki ciężar, wszelką troskę, wszelki smutek złożyć na Ciebie, ale też nie pamiętać we wszystkim wdzięcznieniu o Twojej łasce o Twojej dobroci, o Twych licznych błogosławieństwach, wywyższać i chwalić Ciebie. Panie, obiecujesz nam odpowiedź na nasze modlitwy, jeśli faktycznie ufamy Tobie, jeśli w sercach mamy wiarę w Ciebie, jeśli znamy Ciebie. I nie jesteśmy ludźmi, którzy w modlitwie mówią jedno, a po modlitwie mówią tak, jakby się nie modlili ale nasza wiara jest stabilna. Wierzymy w Twoją dobroć, wierzymy w Twoją mądrość, wierzymy w Twoją moc i prawdziwie ufamy Tobie. Składamy te nasze problemy, te nasze sprawy, które nas przerastają w Twoje ręce, ufając, że nam odpowiesz, że się objawisz, że uwielbisz swoje imię. Dopomóż nam dzisiaj, Panie, modlić się do Ciebie z serc, nie mechanicznie. Nie wypowiadając jakieś nieprzemyślane, puste frazesy, nie spiesząc się, ale oczysz... mając oczyszczone serca, naprawdę modląc się, Panie, tak byś nas usłyszał w niebie, tak abyśmy mogli powiedzieć Amen na modlitwę innych, tak aby ta modlitwa nasza była miła Tobie, Panie. Niechaj Twój Duch Święty dopomoże nam. wesprzy nas, Panie, w naszej słabości. Daj, Panie, byśmy też te pieśni, które śpiewamy, Przynieśli Tobie jako miłą ofiarę. Otwórz nasze uszy na Twe Słowo. Otwórz nasze serca na działanie Twego Ducha. Zlej na nas swoje błogosławieństwo. Prosimy, jak i też na cały Twój Kościół, Panie, który dzisiaj zgromadza się, by Ciebie wielbić. Błogosław. Błogosław prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.